jacht tutaj w Świnoujściu, ponieważ pływa po niego, jak Państwo wiecie, flotyla jachtów i innych jednostek pływających po wejściu do Świnoujścia i po wystrzale z działa i odbywaniu Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę ósmej flotyli w Świnoujściu, jak przycumował w przystani w przy porcie jachtowym w Świnoujściu. Tu odbyło się szereg spotkań, przede wszystkim z rodziną, znajomymi, z ludźmi,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 I następnego dnia e, po południu kapitan podjął decyzję o przepłynięciu już dalej, czyli do trzebieży, do portu, w którym e, ze swoich młodych lat praktycznie e, szkolił się na stopni kolejne żeglarskie. Chciał zatem miejsce odwiedzić, zresztą w tym samym miejscu e, jacht był chrzczony przed swoim e, wypłynięciem ten długi rejs. Jest w tej chwili bardzo duże zainteresowanie mediów, e, co sobie szczególnie cenimy, ponieważ Polska Fundacja Morska zajmuje się propagowaniem zarówno historii, jak i, jak i współczesnych wydarzeń, zarówno żeglarstwa.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 Mediów zarówno z Niemiec, z Anglii i z innych krajów europejskich. W najnowszych doniesień także na Litwie były prowadzone transmisje z Powitania w Śląściu. Także jest to, jest to olbrzymia skala, to nas bardzo cieszy.